By nie zapytać, to prawdopodobnie inną roślinę by nazwał rośliną przyszłości. Tu, w pomorsko-mazurskiej hodowli ziemniaka, wszyscy uważają, że to ziemniak jest rośliną przyszłości i trudno odmówić im słuszności, bo za odmianę tajfun pomorsko-mazurska hodowla ziemniaka otrzymała właśnie medal na poznańskiej wystawie polagra Premiery. Powiedziałbym, że to roślina przeszłości i przyszłości. Czyli od zarania dziejów utrzymywała ludność przy życiu, bo tak trzeba powiedzieć, bo dzięki ziemniakowi przetrwały, yy, społeczeństwu przetrwało wojny, a teraz, jeżeli mówimy o teraźniejszym yy, zdobyciu nagrody, jaką jest złoty medal na targach poznańskich Polagra Premiery 2016 za odmianę Tajfun, trzeba się pochwalić, że jest to odmiana, która przy tych warunkach pogodowych, które niestety wystąpiły w 2015 roku, yy, pokazała co potrafi czyli tolerancyjna na suszę, zarejestrowana w 2004 roku, czyli już, już na rynku ponad 11 lat i dokładnie sprawdzona. No właśnie, to przetrwanie, to co Pan powiedział, dzięki Ziemniakowi ludzie przetrwali wojny, dzięki tajfunowi można przetrwać nawet suszę. Jak ten rok, jakie prognozy yy, są Panu znane? Czy ma być susza, czy ma być wilgotno? No, zimę mamy jednak mimo wszystko inną niż była rok temu. No niestety, wróżbitą nie jestem i, i nawet zasięgając języka u meteorologów, nie ma jeszcze jakiejś tam pewnej koncepcji, jak, jaki będzie przebieg pogody. A wracając do tajfuna, jest to krótka charakterystyka, że jest to odmiana, która trzyma, można powiedzieć w cudzysłowie, rolnika przy życiu. Rolnika jako, jako producenta. Dlaczego? Dlatego, że jest to odmiana, to co było powiedziane, o niskich wymaganiach glebowych, wodnych, tolerancyjna na suszę, ale przede wszystkim o zawartości skrobi powyżej 16%, czyli... Ziemniak jadalny, ziemniak ogólnoużytkowy, ziemniak nadający się do, dla przemysłu ziemniaczanego na wcześniejszy zbiór i na rozpoczęcie kampanii w zakładach przemysłu ziemniaczanego. A jak z odpornością na choroby? Jeżeli chodzi o odporności na wirusa Y, to jest, to jest średnia odporność na zarazę, również średnia, także jest to odmiana, która powinna sobie dawać radę a i daje sobie radę właśnie w szczególnych warunkach takich, jak były w 2015 roku. Czy można spodziewać się, że po takiej zimie, jaka jest w tym roku, no, mimo wszystko troszeczkę już normalniejszej, że tych szkodników i chorób będzie trochę mniej niż zazwyczaj? Czy natura się sama ureguluje? To znaczy, jeżeli akurat chodzi o ziemniaka, możemy prognozować, że będzie, będzie i powinno być tych chorób trochę mniej ze względu na przebieg pogody. Warunki yy, zasobności yy, wody są na pewno w tej chwili, już można powiedzieć, że lepsze niż były rok temu, a jeżeli chodzi o zdrowotności w ogóle, jeżeli chodzi o przyrodę, to ta, ta na, na dzień dzisiejszy, jaką mam wiedzę, to jeżeli chodzi o zboża, to niestety, ale wystąpiło więcej chorób i występuje poprzez późne przyjście zimy, niż po prostu było to rok temu. A Wracając jeszcze do Tajfuna, jak on się przechowuje? Jak kwestia chorób przechowalniczych tutaj? Czy go to bardzo dotyka, czy, czy jest to odmiana, którą łatwo przechować, zachowując wysoką jakość? Znając już tą odmianę przez tyle lat, Tajfun przechowuje się bardzo dobrze, czyli przechowalnictwo, czy, czy zdolność przechowalnicza bardzo dobra. Nawet przy drobnych uszkodzeniach mechanicznych i tak zwanych obiciach następuje porażenie z suchą zgnilizną, która nie przechodzi później w mokrą zgniliznę. Czyli jest to zaleta, a nie wada. Czyli po prostu dla sadzeniaka nie jest to, nie jest to wada. Patrzę tutaj na katalog Waszych odmian i tych odmian jest AU dużo. Jakie perspektywy są, jakie odmiany dopiero pojawią się w przyszłości, w jakim kierunku powinna, w jakim kierunku pójdzie hodowla ziemniaka? W tej chwili w ofercie mamy 29 odmian, z tym, że 15 odmian jadalnych, 14 odmian skrobiowych i z tych 15 odmian jadalnych jeszcze są odmiany 4, które wchodzą w tej chwili, wbijają się na rynek. Tu trzeba wymienić i szczególnie Ignacy, odmiana wczesna, która może, może konkurować, jeżeli chodzi o wymagania glebowe, wodne i tą tolerancyjność na suszę z tajfunem. Bardzo dobra, bardzo smaczna odmiana. I Laskara, która również przy 16% skrobi i wysokim plonie może dorównać Tajfunowi. Także mamy jak gdyby już następców, a jeżeli chodzi o y, hodowlę przyszłości, to y, skupiamy się na y, wyhodowaniu y, odmian bardzo wczesnych, jadalnych. Tutaj mimo wszystko cały czas wspominamy o tej odporności na suszę czy na okresowe niedobory wody woli ścisłości. Nie tylko ziemniaka to dotyczy, ale mimo wszystko ziemniaki jest z tych roślin, które potrzebują relatywnie dużo wody. Dają owszem dużo plonu, czyli dobrze wykorzystują te wody, ale ta woda musi być. Czy nawadnianie może jest po prostu perspektywą, a może koniecznością? Jest perspektywą, jest. można powiedzieć, że mogłoby być koniecznością, ale jest to jednak zabieg drogi, więc odmiany odpowiednie również podnawadnianie, czyli tutaj też możemy wymienić tajfuna, który wtedy będzie plonował w granicach nawet 70 ton, bo takie mamy potwierdzone wyniki, plantacji nawadnianych i to nie doświadczalnych, a już produkcyjnych. Jeżeli chodzi o wodę, to co Pani wspomniała, to największe zasoby wody są w czasie tuberyzacji, czyli zawiązywania. Bulf. także wtedy, wtedy jest na, największe zapotrzebowanie na ból.